Jest dziesiąta. Tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balarze, dzień dobry i zapraszam. Jak powstrzymać wysokie ceny energii? Komisja Europejska ma dziś przedstawić plan, a nasza korespondentka ma jego szczegóły. Okazja do bezpłatnych podatkowych konsultacji, bo pozostał nieco ponad tydzień, by rozliczyć się z fiskusem. Antykoncepcja dla dzików. Do takiego rozwiązania przymierza się Warszawa. Będziemy pierwszym miastem w Polsce, który je wprowadzi. Co zrobić, by powstrzymać wysokie ceny energii, jak skutecznie je obniżyć i jak reagować na kryzysy takie jak obecny na Bliskim Wschodzie? Komisja Europejska przygotowała plan i ma go dziś przedstawić. Obejmie m.in. problem z dostępnością paliwa lotniczego. W szczegóły wczytała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka.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 Zegar podatkowy tyka do 30 kwietnia, czyli do czwartku. W przyszłym tygodniu mamy czas na rozliczenie się z ubiegłorocznych podatków. A dzisiaj okazja do bezpłatnych porad. Z taką ofertą wyszli lubelscy księgowi i w ramach Dnia Bezpłatnych Konsultacji zapraszają do siedziby Stowarzyszenia Księgowych. Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Co do tej drugiej kwestii to czasu na rozliczenie się z fiskusem jest coraz mniej. Niestety nasz system podatkowy nie jest zbyt przejrzysty, mówi dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego Strategii i Rozwoju w Doradca Spółka ZO w Lublinie, dr Grzegorz Matysek. Częste zmiany przepisów, bardzo obszerne zmiany przepisów i trudny język. Polska w takim międzynarodowym rankingu konkurencyjności podatkowej zajmuje na 38 państw OECD 35 miejsce. Stąd też warto korzystać z przysługujących nam ulg podatkowych, o których często, wbrew pozorom, nie wiemy. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Darmowe konsultacje podatkowe potrwają do 14.30 nie tylko w Lublinie, także w Chełmie i w Radzyniu Podlaskim. Dziś powinny się zakończyć tzw. prawybory do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgromadzenia ogólne w sądach opiniują kandydatów na 15 sędziowskich miejsc w KRS. Jej obecny skład i pracę komentował w Polskim Radiu 24 Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja to były po prostu mroczne czasy dla sędziów. Tak wybrany skład e, Krajowej Rady Sądownictwa pokazał, że e, nie zajmuje się w ogóle obroną niezależności z sądów, a konkursy, które były przez nich przeprowadzane na stanowiska sędziów, były bardzo często farsą. Przypomnę, że kadencja obecnej KRS upływa 12 maja. To są aktualności jedynki. Rośnie liczba oszustw, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze. Mowa o tzw. metodzie na legendę, gdy naciągacze podszywają się pod policjantów albo bankowców. Dzwonią do ofiar opowiadając o rzekomych problemach bliskich, którym natychmiast trzeba pomóc. Gotówką. Członkowie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na warszawskiej Ochocie znają takie historie i skutecznie się bronią.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 I koniec rozmowy. Jak wyliczyła na prośbę Polskiego Radia Policja, tylko od stycznia do marca w całym kraju odnotowano ponad dwa tysiące podobnych przestępstw. Antykoncepcja dla dzików, by ograniczyć ich populację i wizyty w mieście Warszawa, może stać się pierwszym polskim miastem, które się tego wyzwania podejmie. Mówi radna Renata Niewitecka z Komisji Ochrony Środowiska. Jeśli będzie na przykład dostępny i bezpieczny środek antykoncepcyjny, to będziemy pierwszym miastem w Polsce, który je wprowadzi. Więc mam nadzieję, że my rzeczywiście będziemy prekursorami. Nad projektem ma pracować zespół powołany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze nie zaczął oficjalnej pracy. Ma się to stać w ciągu najbliższych dni.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 Nie powinno padać, za to w większości regionów pogodne, niemal bezchmurne niebo. Dużo słońca. Chwilami może chmurzyć się bardziej, ale bez deszczu. Najchłodniej teraz w rejonach podgórskich, na podchalu i w Kotlinie Kłodzkiej 5 stopni, najcieplej na Pomorzu Zachodnim i na Lubelszczyźnie do 10, a będzie jeszcze cieplej. Na ogół od 11 do 15 stopni, miejscami na zachodzie i na północy do 17. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Jedynka. Polskie Radio. Ruszamy w dal. Zaklęciem otwieram drzwi, Bogini w nas Buzuje ze wszystkich sił. Ty masz we mnie dobrze wiesz W ciemności za dłoń pochwycę cię Bądź pewna, że nie zgubisz się Nie, nie Moja miła tańcz I nie żałuj żadnej chwili chwil Ramię, ramię Dzień Magda napisała, panie redaktorze, słuchałam tej rozmowy o siedzeniu na kanapie, jak to człowiek wraca do domu zmęczony wszystkim i chce po prostu odpuścić, mieć święty spokój. Trafił pan idealnie w to, co ja robię. Siadam na kanapie, włączam telewizor, robię sobie kawę, a jeszcze w dłoni mam telefon i tak skroluję i skroluję. Pani Magda, zawsze może pani mówić, że chociaż jakaś ta minimalna praca tym palcem, żeby skrolować No jakiś to ruch jest. Ale szczerze mówiąc, to nie tak powinno wyglądać. Roman Jarek to jest druga godzina czterech pór roku. Ciągniemy dalej, spokojnie, same fajne rzeczy. W tej godzinie Grzegorz historii radia. W tej godzinie, jak zawsze, wsiadę poradnik językowy i szykujcie się do Ani wyszkoni, która będzie skakała na spadochronie. Poważnie, ale to już po 11. Zapraszam. Cztery pory roku. 71 151 nasz komunikator 72 151 nasze pytania konkursowe lornetka, spadochron, lotnisko to są wasze błędne odpowiedzi, bo nie o to chodzi podpowiedź numer dwa jest taka niech się pan z łaski swojej odchyli troszkę bo ja nic nie widzę to niech pan idzie do lekarza od oczu ładne oczy masz komu je dasz takie ładne oczy takie ładne oczy takie dwa zagięte troszkę patyczki tutaj takie zakrzywione, później proste zakręca w dół idzie tak okrągło, było bardzo fajnie czy te oczy Hity, myśli tej małej, białe zeszyty Uszy mają odmrażone, nosy w otulone Spodnie mają zeszłoroczne miny mroczne I itd., i te i te i jak mi ktoś powie teraz, że jeszcze Państwo nie wiecie, co jest dobrym rozwiązaniem, to, to prawie nie uwierzę. 72, 151, 2 złote plus VAT, wszystko mający plecak z niespodzianką w środku, tak naprawdę 2 w jednym. to jest nasza nagroda w tym tygodniu. Czekam na odpowiedzi. Te dobre szczęścia życzę. Polskiego Radia. Życzenia i gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Bośni i Hercegowiny. Dragi kolegę, serdecznie wam przestitam o 10 godyśnicu pierwog programa Polskog Radia, Sve najbolje udaliem radu od ekipy Telewizji Bosnej i Hercegowiny. I'm To jest tak, że on każdego dnia, tak krok po kroku, krok po kroku tę historię Polskiego Radia, a tak w rzeczywistości Jedynki. Choć historia Jedynki to, nie bądźmy tutaj skromni, jest historią Polskiego Radia. Tropi wyciągając różne rzeczy, o których państwo, czasami nawet by sami nie wie, by go, ale jak to serio? Chociażby historia budynku, w którym teraz jesteśmy. Grzegorz Kalinowski w naszym studiu. Dzień dobry. Co dzisiaj w tym odcinku dzisiejszym? Podcastu Dzisiaj moim zdaniem największym realizacji. smakołykiem jest opowiadanie Janka Młynarskiego, Jana Emila Młynarskiego. Młody Młynarski. Tak. tak, młody, choć nie taki już junior, człowiek z ogromnym dorobkiem i przy okazji badacz przedwojennego rzezu. Pięknie pan Janek Jan opowiadał o tym, jak Polskie Radio, między innymi Polskie Radio wspierało czy korzystało z talentów niemieckich jazzmenów, uh -huh. którzy po dojściu Hitlera do władzy przyjechali do Polski. Tutaj otrzymali taki azyl artystyczny, życiowy i Polskie Radio trzymało rękę na pulsie. I nagrywało tych Zachowały się te nagrania, czy nie? Czy, czy coś mamy z tamtych czasów? Na pewno Adi Rosnera... Adi Rosner był nazywany Białym Armstrongiem. To był gentleman z takiej łódzko-berlińskiej rodziny żydowskiej. Urodził się w Niemczech, tam skończył Akademię Muzyczną w klasie Skrzypiec, ale zasłynął przede wszystkim jako trębacz, jako band leader, czyli twórca zespołów i... Po koncercie wspólnym y, Armstrong powiedział, że no ty jesteś białym Armstrongiem i Europa była co do tego zgodna, a my cieszyliśmy się z tego, że Adi w tym nieszczęściu, które dotknęło Niemcy, niemieckich Żydów, niemieckich artystów, niemieckich jazzmenów, bo jazz był wtedy w Niemczech muzyką zakazaną, znalazł azyl tu, a Polskie Radio było jedną z tych instytucji, które pozwalały mu się artystycznie rozwijać. Zresztą nie on jeden, tych, tych muzyków było, było więcej. To było bardzo ciekawe opowiadanie. No oczywiście studiorytm także pojawi się. To ciekawostka. Studiorytm było czymś, to było nie tylko audycja. To było państwo sobie wyobrażą, instytucja. że... Instytucja. Instytucja, firma, tak jak wytwórnia płytowa, 1200 przebojów wyprodukowanych przez, wydawałoby się, tylko audycję Polskiego Radia, a to nie była audycja, tak jak powiedziałeś, była to instytucja. No bo jak się ktoś tam załapał, to już tak naprawdę miał otwartą drogę do kariery. Znać kogoś tam, czy w ogóle, szczerze mówiąc, to pojęcie znajomości było wtedy ważne, o... ale przed wojną też było ważne. Też, ale... Jak ktoś znał Szpilmana lub kogoś innego tego typu i miał dobre układy, to... To, to inaczej ta historia się toczyła. Nazwisko cztery. Szpilmana też się pojawi, bo to była taka postać, która spajała to przedwojenne i powojenne radio. Trzeba przypomnieć, że on był po wojnie pianista, był po wojnie szefem redakcji muzycznej, dyrektorem, właśnie, dyrektorem TAK, tak mhm. w polskim radiu. Ale też podpadł niektórym. Ach, Ale to, już to odbierna były odbierna historia, takie tak. czasy, zawsze ktoś komuś podpadał. To jest niestety... W tej karuzeli radiowo-politycznej to się powtarza co jakąś dekadę albo i mniej. Ale mówiliśmy o Studiu Rytm. Mm -hmm. Były pewne wyjątki. W Studiu Rytm nigdy nie nagrywała Maryla Rodowicz. Ta, ta jej kariera jakoś poszła zupełnie inną ścieżką i Skaldowie. Natomiast cała reszta wykonawców, którzy byli największymi gwiazdami polskiej muzyki, muzyki popularnej i to... Nie tylko te zespoły kolorowe, bigbitowe, beatowe grające taką trochę prostszą uh -huh. muzykę, czyli tam czerwono-czarni, niebiesko-czarni, e, czy czerwone gitary, ale także Marek Grechuta. To też rytm. A o budynku będzie kiedy? Bo wiem, że się szykujesz. Niedługo. Będzie Niedługo. o budynku. <laughs> Coming soon, tak? tak, jeszcze będzie. O budynku, o polityce. I przede wszystkim o audycjach różnych, tam taka też audycja I, się przemarzy lato z radiem, z pewnym ja charakterystycznym prowadzącym. Że z tym budynkiem, w którym jesteśmy są związane różne plotki i bardzo fantastyczne czasami nawet opowieści. Legendy miejskie. Legendy miejskie, tak, dlatego, że tutaj parę pięter pod ziemią, bo on ma parę pięter pod ziemią. Są między nimi pomieszczenia, które wyglądają jak cele więzienne. No mm. i to oczywiście jak parę osób to zobaczyło, to fama poszła. Ha, to jest to o tyle Coś łatwe, jest, że tak. w tym ciągu Aleja Niepodległości e, mamy Komendę Główną Policji w tej chwili, Polskie Radio, potem Budynek Straży Granicznej i wreszcie mamy w tej samej osi ulicę Rakowiecką, e, i ją ta, e, ta i tam mamy... Areszt, więzienie, a dalej tuż tylko w kierunku Śródmieścia budynki wojskowe. Także to się układa w pewną taką logiczną całość. W związku z czym e, szybko znaleziono budynkowi Polskiego Radia najwłaściwszego, jakby się wydawało, inwestora. Mm -hmm. I właściciela Młody Młynarski i Studiorytm. Dziś między innymi w między podcaście innymi. o historii Paweł Polskiego Stąpkę Radia i Trochę o przyszłości też będzie. Grzegorz Kalinowski, dziękuję. Dziękuję. Do jutra.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 Powiem tak, czasami muszą być pochmurne, burzowe dni, żeby potem zaświeciło słońce. Tomasz Kowalczyk, czas na sport. Dzień dobry. Pogoń na Szczecin. Nawet w urodziny, <laughs> nawet w urodziny pochmurne dni. 78. świętowała wczoraj Pogoń Szczecin, ale nie jest to... Łatwy czas. Piłkarze zajmują 14 miejsce w tabeli. Tylko dwie pozycje nad strefą spadkową i tylko dwa punkty nad kreską. Aż dwie pozycje nad strefą spadkową. I Ale z to tylko dwa punkty nad kreską, więc naprawdę robi się tam niebezpiecznie. I wczoraj odwołany został asystent trenera Tomasz Grzegorczyk. Mm. Drużynę dalej będzie prowadził Tomasz Tomas Berg na piłkarki pogoni Szczecin, które w zeszłym roku w finale Pucharu Polski przegrały po rzutach karnych. Teraz na półfinale zakończyły rywalizację. I też po rzutach karnych z czarnymi Sosnowiec, regulaminowy czas i dogrywka to 1-1. Do w rzutach karnych lepsze zawodniczki z województwa śląskiego wygrały 3-1, a Anna Palińska, bramkarka pogoni, nie kryła rozczarowania. To był mecz, który powinniśmy zamknąć. Miałeśmy, kontrolowałyśmy mecz, miałyśmy sytuację, wróciłyśmy do tego meczu, bo przegrywałyśmy najpierw nie wróciłyśmy. No i rzuty karne: tu po prostu brak umiejętności, stres, panika, nie wiem po prostu. Na no bramce jest duża odpowiedzialność, musiałam to zrobić, musiałam obronić, żeby dać wiarę dziewczynom, no ale niestety nie trafiłyśmy kolejnych karnych. W finale zespół Czarnych Sosnowiec spotka się z GKS-em Katowice. A u mężczyzn finał 2 maja, tutaj Raków, Częstochowa, Górnik, Zabrze. Mecz tradycyjnie w majówkę o 16 i tradycyjnie transmisja na naszej antenie. Też rozstrzygają się już częściowo losy finalistów Pucharów za granicą. Racing Clans we Francji awansował do finału, wygrał 4 do 1 z Toulouse. Ą. No i ich rywala wyłoni spotkanie Nicei ze Strasburgiem, a w zespole Strasburga Maxi o 1 dwukrotny reprezentant mm -hmm. Polski. No i dziś zobaczymy, czy awansuje do finału Pucharu Francji. Z kolei Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał KOMO 3-2. Rewelację sezonu prowadzoną przez Seska Fabregasa. Inter awansował do finału. Piotr Zieliński grał do momentu, kiedy było 0-2. Kiedy zszedł, zrobiło się 1-2, 2-2 i 3-2. Coś sugerujesz? Nie, to, to już państwo sobie sami mogą dopowiedzieć, ale tak naprawdę Czalchanoglu, bardzo piękne dwa gole. Awans drużyny Interu Mediolan, a w finale albo z Atalantą Bergamo Nikoli Zalewskiego, albo z Lazio rzym tutaj rozstrzygnie się ta rywalizacja. Dzisiaj w pierwszym meczu było 2 do 2. Dziś mecz rewanżowy. A wracając do Pogoni to Krakowia w sobotę o 20:00. No i minutami. to będzie mecz zdecydowanie Jest szansa o to, że jednak bo no, życie nie, to będzie po prostu piękna wygrana. Pogoni oczywiście. Czyli zapowiadasz, tak? Tak sądzę. Tomasz Kowalczyk, dziękujemy. Dziękuję. Cztery pory roku.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 Padło mnie znów w nocy, zagłuszałam własny lęk Żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy Byłeś jak miłosny stary film Teraz chcę po prostu żyć oh. Bram. Powiem tak, jakbym był jakąś tam radą od języka polskiego. Jakbym usłyszał takie słowo sportkrastynacja, to bym powiedział nie ma. Nie ma takiego słowa. Nie możecie wymyślić jakiegoś innego tam kana poleżenia albo coś takiego. No ale ono jest. I teraz nad nim się też zastanowimy. Poradnik językowy 22 645 22 66, to tak, gdyby komuś z Państwu się zapomniało, jaki jest ten numer telefonu. Najważniejszy teraz redaktor Małgorzata Łowiecka, doktora Gata Honcia. Dzień dobry. Dzień dobry. prokrastynacja Tak. No to co dziwoląk językowy. No tak. dziwoląk. Pas, tak. Paskuda taka. Paskuda. Nie to ładne, co ładne, ale to, co się komu podoba. Jest to oczywiście żart językowy połączenie słowa sport dobrze znanego i słowa nie tak dobrze znanego, prokrastynacja, które, uwaga, zapożyczyliśmy do polszczyzny dwa razy. Raz ponad 100 lat temu. No. Było to Gdzie? słowo notowane w 1917 roku. Już, pewnym, proszę tak, A teraz po raz drugi zapożyczy, zapożyczyliśmy prokrastynację. Tym a, a razem nie z łaciny, tylko wtedy z łaciny, a teraz Aha. z angielskiego, ale oczywiście źródło Przez jest łaciń. łacińskie. Tak. A to prokrastynacje łacińskie to znaczy odroczenie, zwłoka, a wzięło się od krastinus jutro, jutrzejszy, no i pro. Robić coś, odkładać do jutra. No i tyle. No i sport krastynacja to takie odkładanie sportu do jutra, czego robić nie należy. Nie dobre to jest, tak za się. Za jutrek. <laughs> Teraz mi przyszło jutrek, do głowy. za jutro. Za tak. <laughs> Zajutrze? Nie, tak, można, można tutaj, i tak. Można się bawić. Chodzi o to, żeby się bawić słowem. My tu się bawimy słowem, a pan Wiesław czeka. Halo. O. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie panie. Mam takie takie zapytanie. Określenie wierzch, no wierzch narodowy był Mickiewicz, Słowacki, mm. nie? Co to powiedzmy, jak to można bardziej jakoś przybliżyć? Jeszcze jedno pytanie, czy można no, w rodzaju damskim, w rodzaju żeńskim, na przykład wierzchki poprawnej... Pani Polszczyzny, Pania, pani redaktor, i pani doktor. Czyli jakby to wyglądało. No. Ty kim I, jesteśmy wieszkami? nie, nie, nie zrozumiałam drugiego słowa tego. nie usłyszałam, nie zrozumiałam, czy chodzi o wieszczki, czy o coś innego, ale wiem, skupmy się na, ta, na, na wieszczu się ta. skupmy. Wieszcz narodowy, dlatego, że wieszczy, czyli przepowiada przyszłość. Uważano dawniej poetów, przede wszystkim poetów, w ogóle pisarzy, Ale twórców. też wieszczki były, które przepowiadały tak, właśnie. Ale poetów właśnie, dokończę do tak. poetów, twórców, pisarzy uważano za nośników ducha narodowego i takich właśnie przepowiadaczy przyszłości. Wierzono im, wierzono w to, że jeżeli napisz piszą coś, to tam jest wróżba narodowa. Zwłaszcza to było powszechne myślenie wtedy, gdy Polski nie było na mapach. Taka magia. Taka magia, tak. Wiara w magię słowa. słowa. No a wieszczka to po prostu wróżka. Czy my jesteśmy wieszczkami, wróżkami? Nie sądzę. No, może... Nie, nie wiem. Ja nie, nie. jestem. Może a, być trochę. O, raczej tak. <laughs> raczej to drugie. Proszę Państwa, tydzień temu zadzwonił Pan i pytał nas, dlaczego tak się stało, że my mamy kolację, ten posiłek wieczorny, a Włosi kolacjone, czyli śniadanie. I co tak. to za poplątanie z pomieszaniem. Obiecałyśmy, że kolacją się zajmiemy. I wyszło nam z tego oto co. Oto wyszło nam. Oto wyszło nam, że kolacja przywędrowała do nas z języka, z języka łacińskiego, Kolacjo to tyle, co zbiórka pieniężna. I rzeczywiście kiedyś mówiliśmy o kolacjach, czyli o zbiórkach, a że często że takie zbiórki. Zbiórkowa kolacja. Tata, no nie, właśnie, no najpierw to była zbiórka. na kolację. Nie nie, nie, nie, zbiórka nie. na jakiś zbiórka. szczytny cel. Ale gdy bardzo często urządzano takie zbiórki, to towarzyszyło im przyjęcie, czyli organizowano przyjęcie, najczęściej wieczorne. Za te, po to, za te składki. <śmiech> za te albo zrzutki. za te składki, albo po to, żeby zebrać składki. Tak, tak. jak dzisiaj się bale charytatywne urządzenia. No i stąd ale właśnie... imprezy to jest stara historia. Tylko, że, tylko dlaczego ale, oni mają śniadania, my kolację? Ale tu nie chodzi o składkową nie. imprezę, chodzi o zbieranie datków na jakiś cel, czyli no. kolacjonowanie, zbieranie tych datków. A że urządzano właśnie, wydawano przyjęcia. Zwykle wieczorne. Zwykle wieczorne, po to, żeby a zebrać rano. od kogoś. Nie, Włośni to włosi jest to inna, inna zupełnie historia. Tak. <głos> w każdym razie u nas <głos> od tych datków, od tych zbiórek datków wywodzi się kolacja nasza wieczorna. No tak, dlatego, że najpierw były to te, te, te uczty bankiety. bankiety a potem ponieważ wieczorem no to zaczęto nazywać to ten wieczorny posiłek właśnie kolacją, kolacją. no i tak a kolacjone włoska to jest zupełnie co Bo innego. oni balowali całą noc i dla nich kolacja była już śniadaniem być, być może, może umówmy się że tak było przejdźmy do SMS-ów. telefonów chyba nie ma 22645 2266 mają jeszcze państwo a my sięgamy do SMS-ów. O, ten jest przed kilku tygodni. Jak mówić poprawnie? Bronić ten zamek czy tego zamku? Wysłuchaj moją prośbę czy mojej prośby? Pani Anna podpisała się pod tym SMS-em. Wysłuchaj albo mojej prośby albo moją prośbę. Kogo czego, albo kogo co. To jest krótsza odpowiedź. A bronić ma... Różne właściwości gramatyczne zależnie od znaczenia. W znaczeniu odpierać atak bronimy czegoś. Zamku, kraju, ojczyzny, dziecka, córki, matki, ojca itd. A w znaczeniu chronić, osłaniać, zabezpieczać, czyli nie chodzi tutaj o akcję, a o takie bycie ochroną. Bronimy kogo co. Wały przeciwpowodziowe chronią czy bronią kogo co wieś. Żołnierze bronią wsi a wały bronią wieś. No i teraz możemy powiedzieć, żołnierze bronili zamku, jeżeli tam właśnie odpierali ataki, ale mury broniły zamek. Wały to chronią. Troszkę chroni no, chronią. Bo bronić to może ktoś tak, co ma nie wiem, ręce, nogi i tak dalej. A, nie a wały sypane No a mury, mury bronią zamek. A tak samo chronią. Aha. Bronią no. i chronią. Tutaj bronią w znaczeniu ja chronią. Właśnie... Rycerze na murach bronią zamku, a same mury chronią zamek. Tak, tak. tak. tak to jest. jest to, tak, tak, tak. Jest to troszeczkę skomplikowane, ale w ogóle składnia naszego języka jest skomplikowana. Bardzo. I dlatego, proszę Państwa, zachęcamy też do posłuchania dzisiejszego podcastu, yy, który właśnie o składni jest. Może coś Państwu wyjaśni. Rzeka Biała, most jest na biale jak na Wiśle czy na białej? Pan Stanisław chciałby wiedzieć. Most jest na białej, na czarnej, na czerwonej i na kamiennej i tak dalej. Jeżeli nazwa rzeki jest wyraźnym przymiotnikiem, nie ma co do tego wątpliwości, to się odmienia jak przymiotnik. A jeżeli jest rzeczownikiem jak kto co, Wisła, Odra, Warta, Wkra, to się odmienia jak rzeczownik. Mm, no i tyle. A czy inicjał nazwiska dwuczłonowego jest też dwuliterowy? Ktoś tak. się zastanawia? Tak. Jan Nowak-Jeziorański to j.n. I tutaj, tutaj może być kreseczka krótka, ale jej być nie musi. Dalej r. E, oczywiście j. Jan Nowak-Jeziorański, Zofia Kossak-Szczucka, A nie F. powinno być j.nj. Nie. Znaczy to... kropeczka po każdym. Po, po kropeczka po każdym Jeżeli dłonie. już. Tak. To Aha. znaczy kropeczki no, są właściwe, są wzorcowe. Pomijamy kropeczki, gdy piszemy bardzo potocznie. Natomiast fakultatywna jest ta kreseczka pomiędzy literami oznaczającymi człony Czyli można nazwiska. tak, a można nie. Mhm. Tak. Zostawmy kropeczki i kreseczki i słuchamy pana Konrada. Halo? Halo, halo? O, właśnie się pan... Panie posłucham. Konradzie, No akurat gdzie się pan, pan uciekł? No uciekł pan Konrad, trudno. Proszę wrócić. <głos> Jakby co, to ja mam też parę pytań, ale to zostawię sobie na koniec, żeby Dla... było na przyszły tydzień. Dlaczego ludzie mówią, że będzie padać deszcz lub redaktor mówi, że będę rozmawiać z naszym gościem? Myślałem, że będzie rozmawiał i będzie padał deszcz. Pozdrawiam, Kazik. Oto pytanie nurtuje naszych słuchaczy od chyba 100 lat. Tak, a od mniej więcej 500 lat te konstrukcje konkurują. Żadna dotąd nie wygrała i zapewne żadna nie wygra. Obie są poprawne. Redaktor będzie rozmawiał albo będzie rozmawiać. Będzie padał deszcz albo będzie padać deszcz. Wszystko jest dobrze, proszę Państwa. Wszystko będzie. I też wszystko będzie dobrze. <grywa> A kiedy Ziemia piszemy dużą literą na zakończenie? Poproszę. A wtedy Ziemia piszemy dużą literą, gdy nazywa planetę. A wtedy, gdy nazywa... Na przykład grunt, po którym stąpamy, piszemy ją małą literą. Nieprawda. W moim sklepie ogrodniczym ziemia tam do czegoś tam, do czegoś tam jest duże litery napisane na tym worku 50-litrowym. Może usłyszą nas i zmienią ten napis. Tego nie wiem. Ja mam taką podpowiedź na następny raz. Token. Token. O, token, token, tak, bo to teraz, tak. tak, tak bo dużo się mówi o tokenach. Teraz, teraz się bardzo niestety. dużo mówi, bo to przy tych krypto, bitcoinach i tak dalej. No i mam e, cytat z dzisiejszego dnia: Nośnik ducha narodowego. Piękny, <laughs> pani doktor Agata kącia redaktor Małgorzata-Tłowiecka. Nośniczki ducha narodowego. Relacja <laughs> dziękujemy, po prostu. Dziękujemy. Żykiem. Jedynka Polskie Radio. I przypominam Państwu o podcastowej stronie Polskiego Radia i tamten poradnik językowy, który wymiata po prostu dziś o składni. Ale posłuchajcie sobie tych wstecz, bo też warto. I zaplanujcie następne, bo również warto.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Trasa ekspresowa S61 pomiędzy węzłami Śniadowo a Łomża Południem jest zablokowana w kierunku Suwałk. Na kilometrze 32 doszło do karambolu pięciu aut osobowych. Ruch kierowany jest na objazdy na trasę wojewódzką nr 677 przez Śniadowo i informacja o tym utrudnieniu wyświetlana jest na tablicach zmiennej treści. Mamy jeszcze jedno utrudnienie na tej samej trasie pomiędzy węzłami Raczki a Suwałki Południe. Tutaj nad ranem przed godziną 6 na kilometrze 9 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Jezdnia w kierunku granicy państwa była przez kilka godzin zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem a teraz autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki tutaj na kilometrze 427 mamy zwężenie w kierunku Warszawy a to w związku z kolizją auta osobowego pojazd uderzył w bariery i cały czas blokuje właśnie jeden pas w kierunku stolicy na autostradzie A4 uwaga w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Pietrzykowice tutaj na kilometrze 148 doszło do awarii ciężarówki ruch w kierunku Zgorzelca Odbywa się tylko jednym lewym pasem i obserwujemy tam dosyć spory korek. Zarówno na A4, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A8, czyli na obwodnicy Wrocławia. 22 513 11 11 to oczywiście nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.